W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca wiernych Twoich i zapal w nich ogień Twojej miłości. Udzielenie Ducha Świętego, Panie, oczyści serca nasze i żyźnie Rosą Twoją przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Drodzy bracia i siostry w czasie tych rekolekcji odnosimy nasze życie do Jezusa Chrystusa, ponieważ Chrystus jest dla nas ważny. Przypominamy sobie te słowa, które wielokrotnie powtarzał do wiernych Jan Paweł II, mówiąc, że człowieka nie można do końca zrozumieć, bez Chrystusa. A raczej człowiek sam siebie nie może do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego godność, jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Że tego człowiek nie może zrozumieć bez Chrystusa, czyli nie może zrozumieć swojej tajemnicy, tajemnicy swojego życia i różnych aspektów tej swojej egzystencji. I dlatego potrzeba nam się przeglądać niejako w Jezusie Chrystusie. Nie w tym znaczeniu, jak przeglądamy się w lustrze, że widzimy tam swoje odbicie, ale w tym głębszym znaczeniu, że widzimy także, kim powinniśmy być. gdy patrzymy na to zwierciadło tajemnicy Jezusa Chrystusa. Tak i do tego jesteśmy zachęcani, do tego jesteśmy wzywani, by odczytywać nasze życie w perspektywie życia Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat z miłości, by nas zbawić który żył na tym świecie, jak mówi list św. Piotra, wszystkim dobrze czyniąc i potem dokonując ofiary ze swojego życia dla naszego zbawienia. To można powiedzieć są jakby trzy stopnie miłości Chrystusa do człowieka, które my mamy uchwycić i mamy je w naszym życiu odtworzyć. Stać się darem samego siebie dla innych, to powinien czynić każdy chrześcijanin, ale także w małżeństwie jest to wielkie zadanie, żeby stać się tym darem dla drugiej osoby, dla współmałżonka, współmałżonki i dla rodziny swojej. I ciągle nam wraca pytanie, czy jest to możliwe, i w jaki sposób jest to możliwe. Czy człowiek nie może być trochę egoisto? Pytamy się też. Niektórzy uważają, że zdrowy egoizm jest konieczny człowiekowi, bo mamy kochać bliźniego jak siebie samego, a więc w sposób uporządkowany powinniśmy miłować samych siebie. I że trzeba ten właśnie miłość samego siebie posiadać, bo ona właściwie jest miłością wrodzoną. Tak bardzo się nie musimy jej uczyć, bo intuicyjnie ją wyczuwamy. Ale oczywiście może to nie, nie być takie do końca jasne, jak to należy robić, bo jeśli jest przykazanie miłości bliźniego jak siebie samego, to to ta, ten warunek też jest ważny, ale oczywiście nie może to być y, y, przesadna miłość samego siebie, taka żeby się na niej skoncentrować i żeby to było ze szkodą dla realizacji miłości bliźniego i tego zaangażowania się dla szukania dobra drugiej osoby i ostatecznie dla y, stania się dla niej darem to jest trzeci stopień miłości. Stać się darem. Do tego człowiek no, musi jakoś dorastać, każdy z nas, żeby się tak zaangażować. I to się odnosi do życia zakonnego, bym powiedział, i do kapłańskiego, bo można się na przykład w kapłaństwie na początku zakochać, ale potem ostygnąć i można jakoś tak funkcjonować, ale żeby stać się darem dla innych to wymaga się wiele. I, i ludzie świeccy wymagają dużo od, od księży. No i ja też czuję, że nie jest to takie łatwe, żeby stać się w pełni darem. Jakby zapomnieć o sobie i o swoich planach dla innych. Ale do tego jesteśmy wezwani wszyscy. I Chrystus jest dla, nas, jest dla nas w tym względzie wzorem. Chrystus, można powiedzieć, przeszedł taką przemianę w swoim życiu transformację, bo żył na Ziemi z określoną misją którą podjął i, może powiedzieć, zakończył swoje życie śmiercią na krzyżu, ale potem zmartwychwstał i ukazał się apostołom. Niektórzy mówią, wprowadzając takie rozróżnienie o Chrystusie historycznym i o Chrystusie paschalnym, i o Chrystusie, czy o Chrystusie wiary. Bo tak naprawdę apostołowie uwierzyli w Jezusa Chrystusa wtedy, gdy zobaczyli Go z martwych stałego, Gdy zobaczyli Go z martwych stałego, gdy się ukazał w Wieczerniku, gdy przyszedł do nich, powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. Przebaczył im ich odejście, to co zrobili, tę zdradę i udzielił im Ducha Świętego i można powiedzieć, że wtedy się zaczyna Kościół ta wspólnota już od tej wiary w Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego chociaż wcześniej też apostołowie są związani z tym samym Jezusem Chrystusem ale jednak trochę innym bo przemienionym przemienionym Chrystusem z Bartolomew który nie jest uzależniony od jednego miejsca, może jakby zmieniać to miejsce, ukazywać się różnym osobom w różnych miejscach. I wtedy, gdy Chrystus przychodzi do apostołów w wieczerniku, to ukazuje im się ze swoimi ranami, czy też bliznami. Po ranach doznanych w swojej męce. Można powiedzieć, że Chrystus ma te rany, bo jeśli patrzymy na Niego, jako na pewną tajemnicę, ale skoro zmartwychwstał, to te rany są zagojone, bo już jest w innym ciele. To jest ciało chwalebne, nie może to ciało krwawić. I dlatego właśnie zaprasza Tomasza apostoła, podszedł i dotknął jego blizny, czyli rany. i Tomasz podchodzi i to miejsce właśnie, bok Jezusa staje się miejscem zainteresowania Tomasza, apostołów, jakby skupia się na tym apostoł, który nie dowierza w zmartwychwstaniu, i Chrystus zachęca go, żeby dotknął tej rany, czy tej blizny boku Jezusa. A więc można powiedzieć, zachęca także każdego z nas, żebyśmy w naszej modlitwie, w naszej relacji do Jezusa uwzględniali ten moment, że mamy przez wiarę dotykać tego boku Jezusa które stało się, który to Bóg stał się źródłem życia dla Kościoła, źródłem łaski, źródłem zbawienia ostatecznie. I my mówiąc o zbawieniu, patrzymy na krzyż Chrystusa. Krzyż Chrystusa, tutaj mamy symbol, nawet bez pasyjki, jest dla nas symbolem zbawienia, ale zazwyczaj sobie wyobrażamy, że ten właśnie krzyż, no to przedstawia Chrystusa umarłego. Za mało w krzyżu widzimy krzyż chwalebny. Powinniśmy widzieć w krzyżu krzyż chwalebny. Co to znaczy krzyż chwalebny? E, otóż niektóre krzyże są przedstawione w postaci chwalebnej. I tutaj przyniosłem jako przykład krzyż chwalewny, który jest nazywany Krzyżem Świętego Franciszka za Asyżu. Otóż na tym krzyżu jest przedstawiony Chrystus, ale on nie jest przybity do krzyża, tylko na tle krzyża stoi Chrystus Zmartwychwstały. Na tle krzyża, czyli męki, ta męka należy już do przeszłości, ale łączy się z teraźniejszością. Czyli z, ze stojącą postacią Jezusa Chrystusa z martwych stałego, który rozkłada ręce. Można powiedzieć, że jest to jakby Chrystus z wieczernika. I tutaj, bo to jest. Ten krzyż się znajduje w kościele świętej Klary w Asyżu stamtąd jest wzięty. Z tego krzyża miał Chrystus przemówić do Franciszka. Co tu jest przedstawione? Tutaj widzimy koło Chrystusa zebrane postacie świętych. I tak, pod prawo ręko jest tutaj Maryja i Jan umieszczeni. Po tej drugiej stronie pozostałe osoby, które stały pod krzyżem podczas męki. Maria, Maria Magdalena, Matka Jakuba i Centurion. Tutaj na dole, tak jest to niewyraźne, ale komentarze są takie, że tutaj są dwie, dwaj apostołowie Piotr i Paweł, którzy są uznawani za kolumny kościoła, czyli taką podstaw kościoła. Tutaj są aniołowie na znak, że i kościół niebieski, Czyli no, też się łączy z tym y, misterium zbawienia. Tutaj na górze y, kościół niebieski i taka ręka y, będąca symbolem Boga Ojca. O i tutaj na tym krzyżu, jeśli nie jest to znane, to prześlę taki mały krzyżyk, żeby zobaczyć z bliska, ale to są wszystko takie nie, niewyraźne y, y, te y, postacie. Ten krzyż przedstawia nam tę właśnie transformację Jezusa i łączy i ukazuje nam jednocześnie i, i, i to misterium męki i zmartwychwstania Jezusa i znajduje się on w kościele św. Klary. Można powiedzieć, że, że różni święci, jakby zwłaszcza franciszkańscy, gdzie ta męka Jezusa jest bardziej przeżywana, przeglądali się w tym krzyżu i w pewnym liście świętej Klary z Asyżu napisanym do Agnieszki z Pragi, to w tamtym czasie to była jakaś córka króla Czech, mamy taką zachętę, żeby się Agnieszka przeglądała codziennie w tym krzyżu Jezusa Chrystusa i się przyozdabiała w różne cnoty, zwłaszcza w ubóstwo, w pokorę, no i miłość, te cnoty są ważne i także my tutaj podczas rekolekcji pytamy się o to, jak ma, mamy my także nasze życie przemieniać, jak transformować, przekształcać to nasze życie, żebyśmy mogli uczestniczyć Bardziej w tajemnicy Jezusa, bo człowieka nie można zrozumieć do końca bez Chrystusa, bez udziału w Jego życiu I jednocześnie spełnić nasze życie, zrealizować cel naszego powołania chrześcijańskiego I to powołanie, gdy chodzi o małżonków chrześcijańskich w takich rodzinach patrząc z zewnątrz szczęśliwych integralnie rozumianych to wydaje się łatwe. Nawet są takie badania, które pokazują, że człowiek żyjący w rodzinie jest bardziej szczęśliwy w pełnej rodzinie, w miarę udanej niż człowiek, który żyje samotnie. Więc dla państwa, dla osób żyjących w takiej separacji czy czy w takiej sytuacji, gdzie pewna jest konieczność, by tak żyć. No, obowiązki pozostają, gdy chodzi o wychowanie dzieci wiele innych spraw. To pytanie, czy odpowiedź na to pytanie, jak przekształcać nasze życie, może być nawet trudniejsze niż normalnie w rodzinie, takiej udanej, ale Wydaje mi się, że kilka rzeczy można tutaj sugerować, co dla nas jest ważne. Po pierwsze, wydaje mi się, że ważna jest ta decyzja trwania przy Chrystusie, trwania przy tym krzyżu chwalebnym Jezusa Chrystusa, nie przy samej męce, ale przy krzyżu chwalebnym Jezusa Chrystusa, by tę obecność swoją odkrywać jako taką nie tylko ważną, ale jako atrakcyjną, jako potrzebną, jako sensowną, jako właśnie dającą nam nadzieję. Po drugie, wydaje mi się, że właśnie ważne jest to pogłębianie naszej relacji z Jezusem przez Naszą modlitwę Przez naszą modlitwę Człowiekowi, który Nie jest tak zintegrowany Z jakąś wspólnotą Ale nawet Jeśli jest może nawet Zintegrowany to zawsze może Grozić jakieś osamotnienie Osamotnienie Także w konfliktach W jakichś kryzysach małżeńskich można mówić wielokrotnie o osamotnieniu. Nawet można powiedzieć, że osamotnienie jest jakąś cechą człowieka we współczesnych społeczeństwach Zachodu, w Stanach Zjednoczonych, gdzie coraz więcej jest singli osób, które wybierają taki styl życia bez zobowiązań. To jest, są zupełnie inne podejścia do, do życia niż, niż tutaj w naszej wspólnocie, ale że to osamotnienie jest jakąś cechą kultury współczesnej człowieka w tej kulturze, w której się dokonują te przemiany, nie zawsze w dobrym kierunku. I że takimi y, znakami tego osamotnienia może być na przykład to, że ludzie nie rozmawiają ze sobą, nawet w pociągu nieraz nie rozmawiają ze sobą, że w pracy zawodowej rywalizują mocno i nie, nie ma więzi w pracy y, zawodowej, y, czy jakieś, y, no, szukają substytutów zwłaszcza. Takich używek, by ten, to negatywne uczucie w sobie przezwyciężyć, uciekają się do alkoholu, narkotyków, rozrywek, i przez to nie rozwiązują jakby problemu swojego osamotnienia, ale popadają w jakieś trudności, uzależnienia. I dlatego właśnie ważne jest, by ten stan, Osamotnienia e, przezwyciężać pozytywnie. Na ten temat pisał na przykład dużo i są wydawane różne e, książeczki jego, około 40 e, pozycji. Henryk Nauen to jest taki e, kapłan i psycholog pochodzenia holenderskiego, który żył w Stanach Zjednoczonych, ale e, bardzo interesująco, podobnie do Mertona pisał i właśnie jego te książki traktują o różnych y, problemach, więc także, także o, o tym właśnie osamotnieniu, frustracji, jak te stany y, pokonać. W jednej takiej książce pisze on, że od tego przejścia od stanu osamotnienia do samotności, bo już stan samotności uznaje za pozytywny, y, jest ważne, czy w nas się rozwinie życie duchowe. Jeżeli tylko byśmy byli w stanie osamotnienia, zależni od zmiany nastroju, sytuacji i popadali w takie zwątpienie, to trudno jest w tym stanie prowadzić życie duchowe. Dlatego trzeba przez modlitwę, przez pomoc wspólnoty, także jest tutaj ważne, ważna ten stan pokonywać w sobie i zwłaszcza wspólnota jest tutaj ważna może pomóc w tym właśnie w tym stanie, w tej sytuacji trudniejszej, gdy ktoś jest przyjęty z miłością do wspólnoty, z taką miłością bezwarunkową że nie stawiamy warunków, nie rozliczamy kogoś, nie sądzamy czy nie rozdrapujemy jego ran, ale w taki sposób bezwarunkowy go przyjmujemy do wspólnoty i y, gdy ktoś otwiera też tę swoją ranę, y, że inni jakby przez nią nawiązują kontakt z tą osobą, że w tej wspólnocie jednocześnie znajdujemy nie tylko akceptację, ale, ale jesteśmy przyjęci, uczestniczymy w jej życiu, ubogacamy się wzajemnie tym właśnie doświadczeniem, nie tylko ludzkim, nie tylko jesteśmy akceptowani psychologicznie, ale także doświadczeniem wiary. Doświadczeniem wiary i to się dokonuje w naszej wspólnocie. W tym doświadczeniu wiary bardzo ważna jest zawsze liturgia i Eucharystia. Liturgia i Eucharystia, ponieważ podczas Eucharystii Chrystus jest tak obiektywnie biorąc najbliżej nas. Chrystus jest podczas liturgii blisko nas, ponieważ tu słuchamy Jego słowa i przychodzi do nas w Komunii Świętej. A więc Chrystus Zmartwychwstały, ukryty w sakramencie, przychodzi do nas w Komunii Świętej. A więc jest to wydarzenie wyjątkowe, jeśli tylko przeżywamy je w świetle wiary, nie przyzwyczajamy się, nie wpadamy w rutynę jakąś, jeśli chodzi o przeżycie liturgii, tylko zachowujemy tę wiarę. Dzięki temu, że rozważamy Słowo Boże, to ta wiara się ożywia w nas. I medytacja przed Mrzą Świętą nam pomaga, bo święty Paweł mówi, że wiara ze słuchania Słowa Bożego jest. A więc połączenie tej medytacji i Eucharystii jest na pewno bardzo przydatne. I dalej jeszcze, gdy chodzi o taką duchowość wspólnoty Sychar i w ogóle chrześcijańską, ważne, ważna jest adoracja. Najświętszego Sakramentu, którą e, praktykuje się w naszej wspólnocie e, w pierwszą niedzielę e, miesiąca. Jest ona w pewnym sensie, gdy chodzi o przeżycie, przedłużeniem Eucharystii. Przedłużeniem Eucharystii pozwala tę Eucharystię głębiej e, przyjąć, głębiej asymilować. Głębiej asymilować. E, kiedyś e, Właśnie Baltazar, von Baltazar powiedział, że wchłonięcie dla, dla chrześcijaństwa ważne jest, jest wchłonięcie. Chrześcijaństwo objawia się tylko temu, kto je wchłonie. O, tak dokładnie wyraził się ten teolog. Czyli chodzi o to wchłanianie misterium Eucharystii, asymilację Chrystusa, którego przyjmujemy. Nieraz to się dokonuje tak automatycznie prawie, a podczas adoracji, gdy się zatrzymujemy przed Najświętszym Sakramentem, to możemy... Y, możemy głębiej przyjąć Chrystusa i od tego właśnie zależy, y, zależy y, napełnienie się y, łaską Bożą, y, zależy y, interioryzacja, y, uwe, uwewnętrznienie y, Chrystusa w nas, uwewnętrznienie Chrystusa w nas. Tak, jeszcze chciałbym do tego dodać, że pomimo tego, że możemy wszystko czynić w naszym życiu duchowym, że staramy się te praktyki wypełniać, angażować. Nasze życie czy nasza postawa nie, nie będzie się zawsze zmieniać że może nie zaobserwujemy jakichś takich zmian widocznych, ponieważ człowiek jest powołany do świętości, do przemiany, ale jednocześnie zostaje poniekąd tym, kim jest. Czyli chciałbym tutaj powiedzieć, że co innego oznacza doskonałość, której pragniemy, chcemy być doskonali, ale nieraz pragniemy tej doskonałości po ludzku, tak, że zdajemy się na nasze, nasze siły, nasze wysiłki, a e, e, Pan Bóg pragnie czegoś innego, pragnie naszej przemiany pomimo naszych niedoskonałości. Pomimo naszych niedoskonałości. Nie mówię tutaj o, pomimo grzechów, tylko pomimo pewnych niedoskonałości, które... W nas zostają. I jako przykład chciałbym podać tutaj świętego Pawła, apostoła, który uchodzi za człowieka doskonałego, który został przemieniony przez Chrystusa, ale w jego życiu jest taka rzecz bardzo tutaj ważna dla nas, dlatego o czym mówimy. Wiemy, że był on faryzeuszem i bardzo gorliwym człowiekiem wypełniał wszystkie przepisy prawa I jako faryzeusz spodziewał się, że dostąpi zbawienia przez wypełnienie prawa. A więc akcent na ten wysiłek to, to uznawał za bardzo ważny. Potem został w tajemniczy sposób jakiś powołany przez Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, by stał się apostołem. Pomimo, że prześladował Kościół, chrześcijan, i też był gorliwy w prześladowaniu chrześcijan, pisze o tym, czyli zawsze był człowiekiem gorliwym, i potem został apostołem Jezusa i też mu się wydawało, że powinien być doskonałym. Skoro otrzymał tak ważną misję głoszenia imienia Jezusa i różnym narodom, odbywał podróże misyjne, wielkie. To wydawało mu się, że powinien być doskonałym, że nie powinien mieć żadnego defektu jakby. A w drugim liście do Koryntian pisze o ościeniu w swoim ciele, że ma taką przeszkodę. Oścień w ciele, który go, który ten osień mu jest sprawia wielką trudność i różne komentarze różni teologowie różnie określają nie wiemy dokładnie co to była za przeszkoda którą apostoł przeżywał w każdym razie było to dla niego Oścień w ciele, jakąś trudnością. Nie chodziło na pewno o jakąś chorobę, która by uniemożliwiała mu prowadzenie apostolstwa, ale coś innego. I mówi, że trzykrotnie prosił Boga, żeby oddalił od, nie od niego ten oścień, te przeszkody, i nie zostało to odsunięte, tylko usłyszał słowa, Wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w trudnościach się doskonali. Wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w trudnościach się doskonali. Czyli, że Pan Bóg chciał, żeby on pozostał w tym sensie niedoskonały, ale żeby, żeby mu coś przeszkadzało w życiu, ale żeby się doskonalił w tym, w tym stanie i zdał się jeszcze na, bardziej na łaskę Bożą, czyli bardziej zaufał Panu Bogu. I to niektórzy komentują, że żeby Paweł mógł to zaakceptować, bo przedtem miał taką postawę skoncentrowania na tej własnej też doskonałości wynikającej sprawa, to musiał przeżyć znów nawrócenie. Jeden z komentatorów twierdzi, nie wiem, czy się można z tym zgodzić, że to było większe nawrócenie niż pod Damaszkiem dla Pawła, żeby wyzbyć się tej własnej doskonałości, a zaufać całkowicie Bogu w tej trudności, w tej słabości, którą odczuwał w ciele. Myślę, że to jest bardzo pocieszające i ważne dla nas odkrycie, że trzeba... Się zdać na moc Pana Boga, pomimo tego, co przeżywamy w naszym życiu, pomimo trudności, i że jest to pewne takie prawo ważne dla integracji naszego życia, czyli tego rozbicia, rozdwojenia, które przeżywamy, bo chcielibyśmy inaczej, a jest tak. A tutaj zdanie się w tej sytuacji na moc Pana Boga e, integruje, łączy nasze życie jest nadzieją na jakąś taką harmonię większą z Bogiem. Czyli chodzi o zaakceptowanie swojej słabości i zjednoczenie się z Chrystusem w tym właśnie chwalebnym krzyżu. Nie mówię w krzyżu ukazującym tylko ukrzyżowanego Jezusa, ale w krzyżu chwalebnym <głos> daje Jakąś nadzieję. A więc podsumowując, ponieważ zbliżamy się do końca, to chcę powiedzieć, że dostrzegamy w czasie tych rekolekcji to, co uczynił Chrystus poprzez swoje misterium paschalne. I można powiedzieć, że Chrystus nadał sens podczas męki, i śmierci, zmartwychwstania. Temu, co po ludzku wydawało się bezsensowne. Bezsensowne było, patrząc na zewnątrz, to, że stał się skazańcem, prowadzono go i zgodził się być tym barankiem, którego, którego zabiją i przyjął na siebie grzech świata. I także i my y, mamy za zadanie nadawać sens temu, co jest bezsensowne w naszym życiu, co się wydaje bezsensowne, trudne w naszym życiu i y, bolesne. Możemy to czynić właśnie przez wiarę, przez zaufanie Panu Bogu, przez to otwarcie się na Chrystusa i na krzyż chwalebny, na moc Bożą, która jest udzielana w słabości. Tak jak była udzielana Pawłowi. I to czynimy osobiście, ale także we wspólnocie kościoła, ponieważ wspólnota kościoła i konkretna wspólnota, ta wspólnota daje nam tę większą możliwość, bo przeżywamy tu liturgię, rozważanie słowa, dzielenie się, a więc wspólnie ten sens nadajemy naszemu życiu. Jesteśmy przyjmowani tutaj i doświadczamy już życia Ducha Świętego, działania Ducha Świętego w naszych sercach. Zwłaszcza ci, którzy idą dłużej tą drogą, doświadczają tej właśnie przemiany działania Ducha i wydaje się na zewnątrz jakby nie przeżywali może trudności życiowych, a ta łaska Boża już działa i już nas umacnia. I wreszcie e, trzecia rzecz. E, doznając tej przemiany wewnętrznej, e, możemy się angażować bardziej w misję naszą czyli e, w to, żeby e, w naszej sytuacji, w naszej kulturze, w naszym środowisku pokazywać innym, może przeżywającym trudności czy tym, którzy przychodzą do naszej wspólnoty pomagać, jak to swoje życie ukierunkować, jak je włączyć w te tajemnice, żeby ono doznało tej pozytywnej przemiany, byśmy mogli się zaangażować w misję i służbę innym.